Minęła siódma. Katarzyna Fitzwilliams, Piotr Kędziorek, Małgorzata Nieciecka-Mac i za konsoletą Zofia Kruszewska mówimy Państwu dzień dobry i zaczynamy od złożenia najlepszych życzeń imieninowych, a imieniny obchodzą dziś Ada, Adam, Celestyna, Katarzyna, Tymoteusz, Helm, Zachary i Zachariasz. Proszę przyjąć od nas najlepsze życzenia. Pogoda. Pogodą w naszym kraju rządzi niż nie, rządzi dziś niejaki Dave, który przemieszcza się coraz mocniej w głąb Europy i to dzięki niemu niedziela wielkanocna okazała się wyjątkowo ciepła. Początek tygodnia okaże się jednak znacznie mniej przyjemny pod względem warunków atmosferycznych, co państwo pewnie mogą obserwować za oknami. Dzień przyniesie szybkie zmiany, zachmurzenia od dużego do małego i odwrotnie, często skłębiastymi chmurami i przelotnymi opadami. Czeka nas także solidne wietrzenie, które może być niebezpieczne, bo w całym kraju porywy osiągnąć mogą prędkość od 60 do 80 km na godzinę. Szczególnie groźne mogą być na północy, w linii wybrzeża, tam powieje mocno. W Olsztynie 5 stopni, w Rzeszowie 10 stopni, w Szczecinie 4 i we Wrocławiu 9. A my muzycznie rozpoczynamy nasz Poranek, aż chciałabym powiedzieć sobotnie, ale to poniedziałkowy, bo przecież święta od spotkania z Kają i Januszem Prusinowskimi. Kaja i Janusz Prusinowscy, muzykacka kompania dziecięca i przyjaciele i utwór Chrystus z Merchwych Stan jest, a ten utwór to taka zapowiedź dzisiejszego tradycyjnego już poniedziałku wielkanocnego w, przy kościele pokamedulskim w Warszawie przy ulicy Dewajtis 3. Tam poniedziałek mazurkowy. O godzinie 11 msza święta, do której oprawę zapewnią właśnie Kaja i Janusz Prusinowscy, a o 12 na placu przed kościołem będzie można zatańczyć do muzyki na żywo. W tym roku do tańca zagra orkiestra Denta za burzę i kapela gracze z Łęgu. Zabrzmiał więc rytmy oberków, Polek, walczyków, foxtrotów i tank z Rostocza, a także wiwaty chodzone i okrągłe z Wielkopolski. Poranek dwójny. Dziś lany poniedziałek, więc symbolicznie będziemy Państwa na szczęście polewać wodą. Dla, na szczęście nikt nie będzie mokry, to będzie takie polewanie radiowe i bardzo mocno symboliczne. Będziemy eksplorować czym jest właśnie śmigus dyngus. Z perspektywy językoznawczej opowie o tym dr Agata Honcia, a z perspektywy praktyka Mateusz Niwiński, który śledzi odradzające się na Mazowszu zwyczaje kolędowania wielkanocnego. Po godzinie ósmej emitować będziemy nabożeństwo świąteczne, a po dziewiątej połączymy się z Jerozolimą. Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia opowie, jak wyglądają te święta Via Dolorosa na tamtejszej Starówce. O tym w świątecznym poranku dwójki po dziewiątej. Proszę zostać z nami. A teraz muzyczna zapowiedź tego, co czeka nas na antenie dwójki dziś o 15:00. To retransmisja z Polskiej Opery Królewskiej. Muzyka na wodzie, uwertura Händla, którego kompozycję przypomnimy dziś o 15, a przypomni dokładnie Marcin Majchrowski, który zaprosi Państwa na retransmisję z polskiej opery królewskiej. Triumf czasu i rozczarowania Händla to filozoficzny traktat na temat natury piękna i ziemskiego przemijania. To muzyczne spotkanie, nad którego muzyczną oprawą czuwa w Polskiej Operze Królewskiej Krzysztof Garstka, który prowadzi solistów i zespół instrumentów dawnych Polskiej Opery Królewskiej Kapela Regia Polona. Kalendarium. A w kalendarium również muzycznie 99 lat temu w Warszawie urodziła się Bogna Sokorska, śpiewaczka operowa dysponująca sopranem kolaru torowym. 112 lat temu w Kuklówce Zarzecznej na Mazowszu zmarł Józef Hełmoński, malarz, przedstawiciel realizmu, autor m.in. obrazów Babie Lato i Bociany. 97 lat temu w Krakowie zmarł Feliks Jasieński, krytyk i kolekcjoner sztuki, podróżnik, właściciel kolekcji dzieł sztuki japońskiej, którą podarował Muzeum Narodowemu w Krakowie. A obecnie przedstawiane są te dzieła w Krakowskim Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Kartki w kalendarzu wertuje dziś Jakub Jamrozek. Gdybym potrafił zrobić to dobrze, to chętnie dzisiejsze kalendarium bym wyśpiewał. Tym bardziej, że 125 lat temu w Lwowie urodził się człowiek piosenki Marian Hemar. Co wiemy na temat Hemara? Nie, niestety nie wiem kim był ten pan. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Bardzo mało mogę powiedzieć na ten temat, bo Marian Hemmer był autorem piosenek do kabaretów przedwojennych, satyrykiem. Piosenkarzem poetą. Mam w domu tomiki jego poezji, bo go i czasami zaglądam. Marian Hemmer to był znany z tych między innymi z tekstów do piosenek. Jakbym usłyszał piosenkę, to bym na pewno to, to rozpoznaną. No, skoro pan sobie życzy, bardzo proszę. Czy pani Marta jest krzechuwa? Ta myśl uparta zabija mnie Bo dla mnie Marta zabija... Być może warta, być może nie. Śpiewała Irena Santor, a pisarz, dramaturg, satyryk, kierownik literacki teatrów rewiowych i autor tekstów piosenek Marian Hemar urodził się 125 lat temu. Piosenka zdominuje nasze dzisiejsze spotkanie, bo dziś rocznica urodzin Olgi Lipińskiej, reżyser, twórczyni telewizyjnych cykli satyrycznych Galux Show, właśnie leci kabarecik i kabaretu Olgi Lipińskiej w którym mogliśmy usłyszeć m.in. Polkę kryminalną. Trochę się zdziwiłem, do domu wchodząc raz... Kładałem klucz do dziurki, Ty na to za szpas! Bo dziurki nie ma! Nie ma, nie ma! Tak nie ma, proszę was! Ukradli, wynieśli, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. A to historia! Chcę, nie a to cicheca! Ładna polka, ładna polka! 87 lat temu w Warszawie urodziła się Olga Lipińska. Widzowie znają mnie z kabaretów, a teatr w telewizji. Rzadziej z Teatru Telewizji, ale ja bardzo dużo zrobiłam teatru telewizji i dość ważnych. Moje trzy przedstawienia są w złotej serce. To jest Skis, Damy ich uzary i jeszcze jedno i zemsta. Muzyka i poezja były bliskie także Jerzemu Wetulaniemu, wybitnemu psychofarmakologowi, neurobiologowi, jednemu z grona założycieli krakowskiej piwnicy pod baranami. Pożegnaliśmy go dziewięć lat temu. Pamiętam kiedyś właśnie z... Szlęzy... Muntkiem Jaroszem, taki, to jest ciągle fajny taki aktor. Idziemy przez niego, mój suchej chlomy, znalazł jakąś taką piwnicę w placu pod baranami, tam zebny klub młodzieżowy, trzeba zacząć to odgluzować. Mówił w jednej z archiwalnych audycji Polskiego Radia Jerzy Wetulani. 111 lat temu urodził się z kolei Tadeusz Kantor, reformator XX-wiecznego teatru, a także malarz, scenograf, aktor, wykładowca krakowskiej ASP. Ja dzisiaj widzę właściwie większość artystów etatowych, artystów profesorów, artystów rektorów, artystów dyrektorów, artystów, no jeszcze nie wiem, jakie tam prezesów. tytuły prezesów. prawda? Jeżeli zaakceptowali te stanowiska, to widocznie ich ambicją było... Największą zostać profesorem. Ich największą ambicją było zostać rektorem. Ich największą ambicją było zostać dyrektorem. I ambicje artystyczne poszły w koniec. Muzycznie rozpoczęliśmy nasze spotkanie i muzycznie je zakończymy. 84 lata temu w Tczewie urodził się Ryszard Karczykowski. Śpiewak operowy, tenor, pedagog, profesor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie i Akademii Muzycznej w Krakowie. Właśnie do tej pory nie spotkałem człowieka, który by nie lubił muzyki. Nasze życie jest jakby trochę zależne od dźwięków. Wystarczy pomyśleć o wysokich jakichś dźwiękach, które nas drażnią, albo o takich niskich, które nas stymulują. Wiem, że na przykład chirurdzy często przy operacjach swoich wykorzystują na przykład muzykę symfoniczną, która ich bardzo, bardzo uspokaja. Natomiast jak jadą samochodem, to wolą muzykę rozrywkową, która jest rytmiczna, pogodna i tyle. Jeśli znajdziemy się gdzieś na zabawie, wiadomo, no to słuchamy jeszcze bardziej rytmicznej muzyki. Więc wszystko to tak naprawdę zależy od naszego nastroju. Czyli człowiek jest jakby częścią tej muzyki, bo my tę muzykę nosimy w sobie. I mam nadzieję, że muzyka, którą za chwilę Państwu zaproponujemy, to jest właśnie taka muzyka, którą Państwo dzisiaj chcą w sobie nieść. Kartki z kalendarza wertował dzisiaj Jakub Jamrozek, a my spotkamy się teraz z Maniuchą Bikont i Ksawerym z płyty Ojborom Borom, czyli pieśni z ukraińskiego Polesia. Usi gory zeleniują, yut, usi gory tam bagat żyto si. A jodna ja gora czarna, a jodna ja gora czarna. tam siala biedna vdo. Oj, sijala, woloczyla, Oj, sijala, woloczyla, Slizońkami prymoczył. Ciorna chmara nastupaje, Ciorna chmara nastupaje, Sestra z bratom rozmawia. Oj bratiku sokolońku, oj bratiku sokolońku, przyjmij mnie na zimę. Oj ty sestro, perepilko, oj ty sestro, perepilko, kole w tebe ty to Budu, bratę, dochliadaty, Budu, bratę, dochliadaty, Jak ty zjadasz obida, Jak ty zjadasz obidaty, Jak ty i jobidaty, To ja wysz ludzi z chaty. A dziecki w kutku gnuca, A dziecki w kutku gnuća Im nie maje wiesz co wżuć Poshli dziecki z teżaczkami Poshli dziecki z teżaczkami Ta j obliwis Poszli dziwki na dolynku, poszli dziwki na dolynku, znajszli baćkowu mohynku. Ustań tato, ustań z jamy, ustań tato, ustań z grobów, wore żyty pijaros. Ja nie wstanu, dziecki, z grobu, Ja nie wstanu, dziecki, z grobu, Trawam żyty bílja rod. Ja nie wstanu, dziecki, z jamy Ja nie wstanu, dziecki, z jamy Trawam żyty bílja To maniucha i ksawery i pieśni z ukraińskiego Polesia. Tymczasem na zegarach 24 minuty po siódmej, a Państwo słuchają świątecznego wydania poranka dwójki. I tak do dziesiątej spędzimy razem czas. A teraz muzyczne, a teraz spotkanie z wierszem na Wielkanoc. Wiersz na dzień dobry. Święta wielkanocne, które przeżywamy, kojarzą się nam zazwyczaj z nadzieją, radością i odnową życia. Tak jak wiosna, którą mamy teraz w kalendarzu. Wiosna inspirowała oczywiście wielu poetów dawnych i współczesnych i właśnie takie wierszowane opowieści o tej porze roku będziemy w tym tygodniu w poranku dwójki Państwu przedstawiać. A rozpoczniemy ten cykl spotkaniem z twórcą epoki baroku, żyjącym w XVIII wieku, poetą, historykiem, autorem broszur politycznych Wespazjanem Kochowskim. Niech lato kopy liczy, Niech jesień winnice uprząta I przez stronę napełnia piwnicę. Bachusowymi niech się zima Mięso pusty szczyci, W które pozwala cnej młodzi rozpusty. Wiosna wszytkiemu czołem, Ona śniegi zbiera I na przemarzłej ziemi Ona rozpościera Różnych kwiatków szpalery taje lód żałosny, gdy mu gwałtem dogrzewa lubę i ciepło wiosny. Z ujeżdżonego grzbietu Wisła zrzuca lody i wszelkie w dalszej nie chcą żyć niewoli wody. Pogodne dni oświeca z ciepłem jasne słońce, a ziemia śnieżnej zbywa, jak przez gwałt opończe. Wiosna, młodość, uroda, w nieścignionej łodzi bystrszym Dunajca nurtem płynie i uchodzi. Róża prędko opadnie, jesień kwiatkom szkodzi, Które zaś przyszła wiosna powtórnie odmłodzi. Człowiek w następującej dalszych lat jesieni Drugi raz nie odmłodnie, ani się zieleni. Prze to kwitnącej pory lat tych zażyj snadnie. Już się ten kwiat nie młodzi, kiedy raz opadnie. Piotr Franceski przeczytał y, fragment wiersza Wiosna Wespaz Kochowskiego. A jutro o wiośnie opowie nam Bolesław Leśmian, a już teraz o wiośnie opowie nam muzycznie Edward Grieg i norweska mistrzyni skrzypiec Elbjord Hemsing. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia do godziny ósmej. Pozostało 28 minut. Lumen. Magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej. Dzień dobry. Przed mikrofonem Jan Pniewski. Są książki, które nie tyle prowadzą przez miejsca, ile uczą jak na nie patrzeć spokojniej, uważniej, z większą gotowością na to, co ukryte pod powierzchnią obrazu. Rzym należy właśnie do tych przestrzeni, które łatwo zobaczyć, a trudniej naprawdę odczytać między monumentalną historią, a cichą obecnością znaków, które domagają się zatrzymania. Album autorstwa księdza Waldemara Turka, zatytułowany Rzym miasto wiecznej nadziei, rok święty 2025, podejmuje właśnie ten wysiłek, nie jako zapis jednego czasu, ale jako próbę uchwycenia miasta, które wciąż mówi, nawet gdy opadają emocje i milkną wydarzenia, mówi ksiądz dr Jan Nowak, redaktor naczelny wydawnictwa Jedność. Proszę Państwa, tym, który nas prowadzi przez Wieczne Miasto po ulicach i historii Wiecznego Miasta jest ksiądz Waldemar Turek, doktor habilitowany nauk teologicznych i doktor nauk humanistycznych, Rzymianin z adopcji, jak to mówimy od 38 lat mieszkający w Rzymie, a teraz w Watykanie jest kierownikiem sekcji łacińskiej, sekretariatu stanu stolicy apostolskiej, wykładowcą łaciny na papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Więc człowiek gruntownie wykształcony właśnie, który zajmuje się starożytnością rzymską, jak i starożytnością chrześcijańską. On nas prowadzi jak gdyby w trzech segmentach. Najpierw prowadzi nas po Watykanie i pokazuje to, co najbardziej istotne. Później prowadzi nas przez świadectwa obecności Polaków w Wiecznym Mieście. A na końcu skupi się na historii świętych, bo przecież historia tego miasta jest pisana przez fantastyczne postaci z dziejów chrześcijaństwa, z historii chrześcijańskiej, które tam bądź żyły, bądź znalazły w tym mieście no, swój sposób na życie i, i przestrzeń która sprawiła, że ta świętość ich była cudownie uchwytna. Rzym jest jednym z najbardziej opisanych miast świata, a jednocześnie nieustannie powracają próby opowiedzenia go od nowa. Jakbyśmy wciąż potrzebowali innego spojrzenia i języka, żeby to miasto zrozumieć. Ten album nie jest klasycznym przewodnikiem, należy to od razu podkreślić. To raczej propozycja pewnego sposobu patrzenia, zatrzymania się, wejścia głębiej, zobaczenia także tego, co mniej oczywiste. Proszę Państwa, warto przypomnieć pewien szczegół, a mianowicie oficjalne dane opublikowane przez źródła watykańskie mówią o ponad 33 milionach pielgrzymów ze 185 krajów, którzy przybyli do Rzymu w czasie roku świętego 2025. No, to są absolutnie cyfry, które wskazują nam jak bardzo Rzym jest punktem odniesienia na tej mapie podróży ludzi w tym czasie. To jest jeszcze jeden szczegół dla nas, abyśmy potrafili, no właśnie, potrafili na nowo odkrywać tę rzeczywistość, jakże bogatą, nie tylko z punktu widzenia religijnego, ale także kulturowego, społecznego, bo Rzym jest miastem, które stale przyciąga, interesuje ludzi. Ciekawą rzeczą jest, że autor mówi, że nie zawsze tak jest, nie ze wszystkimi miastami tak jest, że kiedy człowiek przyjedzie tu po raz pierwszy, to później bardzo chętnie chce wrócić. I jeszcze jedno trzeba powiedzieć. Autor mówi o sobie, że, że ogarnęła go jakaś pasja, żeby ciągle coś nowego znaleźć, pogłębić, opisać. I on chciałby po prostu tę pasję, na ile czas mu pozwoli, kontynuować i robi wszystko, żeby często po zakamarkach Rzymu spacerując odkrywać właśnie te fantastyczne perły dla nas, współczesnych turystów i współczesnych pielgrzymów. I właśnie tu chyba tkwi źródło różnicy pomiędzy tym albumem, a innymi albumami przewodnikami po Rzymie. Tak, wyjątkowość tego albumu polega na tym, że nie jest to jeden z wielu przewodników w powietrznym mieście. Zresztą autor zastrzegać się od samego początku. To jest tekst pisany, powiedzielibyśmy, sercem, odsłaniający obiekty, postaci, wydarzenia, o których wielu innych autorów zupełnie nie wspomina. Tak więc autor przywołuje zarówno miejsca, jak powiedzieliśmy, postaci, dzieła sztuki i świętych oczywiście, i robi to właśnie z taką niesamowitą pasją, pokazując jak te postaci właśnie u grobu apostoła Piotra, oni przeżywali swoją misję, oni przeżywali swój rozwój duchowy, oni przeżywali swoje nawrócenie, bo to też tak trzeba powiedzieć. To wszystko się czuje, kiedy czyta się ten tekst księdza profesora Turka. Autor nie oprowadza nas po najważniejszych miejscach, by o nich szczegółowo opowiadać. Wybiera raczej jakiś szczegół lub dwa. Na przykład pisze o jedynym witrażu w Bazylice Świętego Piotra albo o Piecie Michała Anioła. Tak, to prawda, bo proszę Państwa, w Rzymie przypomnijmy jeszcze jedną rzecz. Jest ponad 900 kościołów i 170 muzeów. Gdyby człowiek, który przybywa do Rzymu chciał zobaczyć przynajmniej jakiś wycinek z tego wszystkiego, i zwiedzał go od rana do wieczora, to w ciągu tygodnia nie jest w stanie nawet zobaczyć połowy tego wszystkiego. Natomiast autor pisząc o rzeczach, czy wyciągając właśnie jakieś takie bardzo ciekawe, bardzo kuriozalne informacje, pisze ten tekst jak gdyby dla tych, którzy chcą się zatrzymać na dłużej kto interesuje się duchowością, sztuką, malarstwem, rzeźbą. Rzym jest jednym wielkim muzeum, to wszyscy podkreślają, ciągłem do odkrycia. I ciekawą rzeczą jest, że właśnie on wybiera z tych wszystkich szczególnych miejsc jeden element, jedną, jedną ciekawostkę, jeden fragment, który rozwija. Pozwolę sobie to zilustrować. Rozpoczyna opowieść o Rzymie, od pokazania i skomentowania symbolu chrześcijaństwa, a mianowicie katedry świętego Piotra, ale nie w sensie budowli, nie mówi o bazylice świętego Piotra, tylko o tronie, o miejscu, na którym zasiadał Piotr, a które staje się symbolem autorytetu biskupa Rzymu i, i jedności całego Kościoła, któremu on przewodniczył. I to jest właśnie kapitalny sposób na to, żeby wejść, żeby pokazać, żeby zainteresować, żeby, żebyśmy nie mogli się doczekać momentu, kiedy, kiedy sami podejdziemy i zobaczymy tę kwestię. Szczególnie interesujący jest obszerny rozdział poświęcony Polonikom, a także różnym miejscom, które w rozmaity sposób są związane z Polską. Zaskakuje na przykład Mikołaj Kopernik, którego my w Polsce najczęściej kojarzymy z Bolonią, a nie z Rzymem. Tak, to w ogóle zadziwia. Kiedy czytamy Rzym, miasto wiecznej nadziei, można być zaskoczonym, jak bardzo są liczne owe polonika, choć trzeba to powiedzieć, bardzo często absolutnie nieznane. I autor opisuje je, pozwolę sobie tak to górnolotnie trochę powiedzieć, ale naprawdę z niezwykłym pietyzmem i pasją. Jest to owoc właśnie tych jego licznych wędrówek po Rzymie i owoc tego prawie 40-letniego pobytu w wiecznym mieście. Zadziwia ilość miejsc związanych właśnie z obecnością, bądź wybitnych naukowców, bądź duchownych, bądź polskich twórców kultury. To są rzeczy absolutnie wyjątkowe. A wracając króciutko do, do Kopernika. Tak, ma pan redaktor rację. No my kojarzymy. Kopernik, jeśli już jest w Italii, no to jest Bologna, jest Padwa i jest Ferrara. Nie zapominajmy o Perraże, gdzie zdobył doktorat z prawa. Wiemy, że przybył ze swoim bratem Andrzejem najprawdopodobniej wiosną 1500 roku. I to jest ważne, ponieważ przybył najprawdopodobniej z Bolonii. Po co? Po to, żeby uczestniczyć w jubileuszu właśnie, który był celebrowany i ogłoszony przez papieża Aleksandra VI w roku 1500 i Różnego rodzaju koneksje to już są takie bardzo poważne pytania i kwestie, które pozostają tak naprawdę bez odpowiedzi. Czy udało mu się, wykorzystując różne znajomości, prowadzić wykłady w Rzymie i mówić o matematyce i astronomii? Tego nie jesteśmy w stanie jeszcze do końca odkryć, ale obecność Kopernika w Wiecznym Mieście jest absolutnie ważna. Inną postacią jest Cyprian Kamil Norwid, o którym jeden z jego biografów powiedział, że choć opuścił Rzym fizycznie, to na zawsze pozostał w nim duchowo. Tak, no Norwid ze skrupulatnych obserwacji, rachunków jego pobytu tutaj, kiedy bierze się pod uwagę te liczne podróże, które zrealizował, to przeżył w Rzymie ponad 2,5 roku, no to spory czas żeby to miasto poznać, żeby się tym miastem zachwycić, żeby się w tym mieście zakochać. A to bardzo piękna intuicja, którą pan redaktor przywołał, że choć opuścił Rzym, to pozostał w nim duchowo. Norwid, jako że był przyjacielem zmartwychwstańców rzymskich, o których pewnie jeszcze słówko gdzieś tam powiemy, przebywał z nimi i dzięki ich obecności przeżywał swoiste nawrócenie, jeśli tak wolno powiedzieć. Nie zapominajmy, że udzielono mu sakramentu bierzmowania w z kościołów rzymskich, w kościele Świętego Klaudiusza. To on Pojawiał się, czy zwiedzał różne, różne miejsca rzymskie i tam pozostawił także, czy w swoich utworach, bo to jest ciekawy wątek z życia Norwida, w swoich utworach podejmował niejako, nawiązywał do tych przepięknych przeżyć, które dane mu było przeżyć w wiecznym mieście. Przesiadywał wiele w kawiarni Antico Cafe Greco na Via Condotti, gdzie bardzo wielu Polaków przebywało i ich zdjęcia, ich nazwiska do dzisiaj tam są umieszczone. Tak, to jest swoista perełka. Myślę, że każdy, kto idzie i zmierza na schody hiszpańskie, pozwolę sobie taką dygresję uczynić, no musi przejść przez Via Condotti i warto wejść do tej jakże ekskluzywnej, przepięknej, no fantastycznie zdobionej starej kawiarni. Warto napić się tam kawy, warto zjeść coś na słodko i podziwiać właśnie, i oddychać tą atmosferą. To było miejsce, gdzie gromadziła się cała elita, chciałoby się powiedzieć, wielkiej emigracji. Moglibyśmy wymieniać tutaj tylko niektóre nazwiska. To Mickiewicz, Słowacki, Norwid wspomniany, Sienkiewicz, Kraszewski, Raymond, wielcy malarze, Matejko, Gierymski, Siemiracki. Jak już ksiądz wspomniał, wiele miejsca jest poświęcone zmartwychwstańcom, którzy że właśnie w tamtym czasie powstali jako zgromadzenie powołane dla podtrzymywania religijnego życia emigracji polskiej. Tak, to jest bardzo ciekawy wątek w ogóle w historii polskiego kościoła, mianowicie w czasie wielkiej emigracji połowa XIX wieku podejmowane są takie inicjatywy, żeby otoczyć pielgrzymów, czy no, migrację wielką po prostu, która miała wtedy miejsce, jakąś opieką duchową. Powstają wtedy różnego rodzaju zgromadzenia i jednym z nich właśnie, które powstało we Francji tak naprawdę, w Paryżu, jest właśnie zgromadzenie z Martwych zmartwychwstańców. Oni mają swój dom generalny w tej chwili właśnie bardzo blisko schodów hiszpańskich, via Sebastianello, polecam państwu ten, ten adres. To tam właśnie w połowie XIX wieku zgromadzenie to znalazło właśnie tę nową swoją siedzibę. Norwid był przyjacielem wielu z tych tak zwanych ojców założycieli tego zgromadzenia. Przypomnę tylko jedno wielkie nazwisko, Bogdan Jański, to ten, który właśnie w 1836 roku w Paryżu założył coś na kształt zgromadzenia zakonnego. Później przenieśli się właśnie, właśnie do Rzymu i, i osiedli na Via Sebastianello. Po dziś dzień znajduje się tam bardzo pięknie zorganizowane, już bardzo nowocześnie. Właśnie w tej siedziby przewija. Sebastianello. Piękne muzeum z martwych stańców, ale gdzie są też zachowane bardzo ciekawe i niecodzienne eksponaty. Miałem to szczęście w tamtym roku właśnie zwiedzać to muzeum i, i widzieć autografy Norwida, Mickiewicza, Słowackiego. To są rzeczy absolutnie wyjątkowe i naprawdę bardzo, bardzo wzruszające. Również tam możemy zobaczyć obraz w niebo wstąpienie Henryka Siemirackiego. To malarz, który 30 lat spędził w Rzymie. Tak, to jest bardzo ciekawa postać. Przybył jako stypendysta do Rzymu wiosną 1872 roku, mając niespełna 30 lat. Jako, że blisko Via Sebastianello wspomnianej już, znajduje się, no, nazwijmy to, taki zakątek, nie chcę powiedzieć dzielnica, bo to za dużo powiedziane, ale wzdłuż bliskiej ulicy, która nazywa się Via Margutta po dziś dzień funkcjonuje, to tam e, znajdowały się właśnie te wszystkie oficyny, te wszystkie pracownie malarskie najwybitniejsze postaci, które w tym czasie przebywały w Rzymie. On tam znajduje swoje lokum i namaluje w roku 1891 dla kościoła właśnie Zgromadzenia Zmartwychwstańców, namaluje ten przepiękny, obraz w niebo wstąpienia i to jest absolutnie dzieło. Niesamowicie to robi wrażenie, kiedy się zwiedza Kościół stańców Właśnie można zasiąść i, i podziwiać płótno, które jest bardzo mocno inspirowane obrazem Rafaela. To jest absolutna uczta duchowa. Na podsumowanie chyba warto zauważyć, że mamy do czynienia nie tyle z książką do oglądania, ale do przeżycia. Tak, nie powiedzieliśmy tego. Fakt, że autor w taki, a nie inny sposób podejmuje te postaci, bądź miejsca, bądź dzieła sztuki, on nie ukrywa tego, że pokazuje tam bardzo dużo swojego wnętrza. To są rzeczy, które jego zachwyciły, które były jak gdyby prowokacją w dobrym tego słowa znaczeniu, które były, czy są wielkim wołaniem o pewne wartości, czy pewne prawdy historyczne. Mnóstwo w tych tekstach jest takiej solidnej duchowości, kiedy wspomina właśnie na przykład świętych, czy wspomina wielkie postaci jeszcze świętego Stanisława Kostkę, czy siostrę Teresę Duchowską. To są bardzo piękne teksty pokazujące po prostu, jak to miasto kształtowało także absolutnie wielkie postaci polskiej historii i wielkie postaci polskiego kościoła. O albumie zatytułowanym Rzym Miasto Wiecznej Nadziei autorstwa księdza Waldemara Turka mówił ksiądz dr Jan Nowak. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę o tej samej porze. Yeah. Tak śpiewała Joanna Słowińska, 10 minut pozostaje do godziny ósmej. Słowo się rzekło. Doktor Agata Honcia dziś okolicznościowo na lany poniedziałek, czyli językowy śmigus-dyngus. Dziś oczywiście jest śmigus dyngus, wielkanocny obrzęd polewania się wodą, zwany również lanym poniedziałkiem, oblewanką, polewanką, a nawet dniem świętego lejka. Niegdyś jednak były to dwa różne obyczaje. Władysław Kopaliński podaje, że dyngus był to datek od gospodyń dla chłopców chodzących po domach, chodzących po dyngusie. A słowo to wywodzi się ze staroniemieckiego dingus, dingnis, który znaczył okup, wykupno od, uwaga, podpalenia, rabunku. Pisano tak, w drugie święto Wielkiej Nocy wychodzą jedni do drugich w odwiedziny po dyngusie, czyli dęgusie suchym i mokrym. Pierwszy znaczy uczęstowanie gości święconym, to ten dęgus suchy. Drugi, czyli dęgus mokry, znaczy zlanie go gościa wodą. W starszej polszczyźnie mieliśmy też czasownik dyngować, czyli chodzić po dyngusie. Chodziło o, cytat, wzajemne skrapianie i oblewanie się wodą na Wielkanoc i na Święty Jan. Dyngować mogli mężczyźni. Dyngować, czyli polewać wodą upatrzone kobiety, by okazać swe zainteresowanie. Z kolei śmigus to uderzenie, na szczęście uderzenie, to znaczy uderzenie na szczęście, rózgą wierzbową z baziami z niedzieli palmowej. Źródeł tego wyrazu trzeba szukać w staroniemieckich nazwach odnoszących się i do Wielkanocy, i do bicia, uderzania. Z czasem oba zwyczaje tak się scaliły, że przeniknęły się również znaczenia związanych z nimi nazw. Na przykład śmigusowanie było objaśniane jako zwyczaj oblewania się wodą, oblewania się wodą, a nie bicia, a śmiguściarz jako ten, kto polewa wodą. Mówiono zresztą o śmigustnym poniedziałku. W słowniku Lindego, czyli słowniku języka polskiego sprzed 200 lat, czytamy śmigurst, śmigus, Podarunek, który w drugie święto wielkanocne dają, przy czym też chłopcy z dziewczętami wodą się z nienacka leją. I cytat, damom po kolędzie, po śmigurście, kawaler taką różą przysłużyć się może. Obszernie o śmigusie i dyngusie pisze Zygmunt Karłowicz w Encyklopedii Staropolskiej. Ja jednak sięgnę teraz do opisu obyczajów zapanowania Augusta III, czyli do XVIII-wiecznego tekstu Jędrzeja Kitowicza, źródła nieustającej fascynacji kulturowej i językowej. Kitowicz pisze tak. Oblewali się rozmaitym sposobem. Amanci dystyngwowani, chcąc tę ceremonią odprawić na amantkach swoich bez ich przykrości, Oblewali je lekko różaną lub inną pachnącą wodą po ręce, a najwięcej pogorsie małą jakąś sikawką albo flaszeczką. Którzy zaś przekładali swawolą nad dyskrecją, nie mając do niej żadnej racji, oblewali damy wodą prostą, chlustając garkami, szklenicami, dużymi sikawkami i prosto w twarz, lub od nóg do góry. Największa była rozkosz przydybać jaką damę w łóżku. To już ta nieboga musiała pływać w wodzie między poduszkami i pierzynami jak między bałwanami. Przytrzymana albowiem od silnych mężczyzn nie mogła się wyrwać z tego potopu. Bywało nieraz, iż zlana wodą jak mysz osoba, a jeszcze w dzień zimny dostała stąd febry, na co najmniej nie zważano, byle się za dosyć stało powszechnemu zwyczajowi. Takież dyngusy odprawiały się i po miastach między osobami poufałymi. Parobcy zaś po wsiach łapali dziewki, złapaną zawlekali do stawu albo i do rzeki i tam wziąwszy za nogi i ręce wrzucili, albo też włożywszy w koryto przy studni, lali wodą puty, póki im się podobało. Tak pisał Jędrzej Kitowicz. No cóż, nietradycyjnie po tym cytacie życzę jednak Państwu możliwie suchego lanego poniedziałku. Do usłyszenia. A my życzymy Państwu, by Państwo jednak troszeczkę polali się wodą. Życzenia te składała Państwu doktor Agata Hońcia.